Dynamika nie jest znana, ale coś e, hajatniczego w tym miejscu już miało miejsce w ciepłowniczym, marionetem Amerykaninie, to było lekkie obrażenie. Niestety doszło do chorego wycieku ropy naftowej z niemal niewypłynęło. Z tysięcy kroków, około 100 tysięcy litrów ropy naftowej. i trzeba to będzie wszystko czyścić. Wiedzą Państwo, że zakończy się szczyt europejski i muszę Państwu dać na okazję. Nawet te mały Wchodzi w zduksel! Wchodzi w zduksel! Łączę z dukselą! Masz, kurwa, łączysz z dukselą tej? Nie pomyl tego z ostatnią niedzielą, kurwa Bo cię zmielą i pomielą, przemielą i przekopią, kurwa Zostaniesz konopiem utopią, kurwa, dziwko, yo! Mam nadzieję, że to nagrałeś za akurat, drugi raz tego nie powtórzę 1-2, 1-2, wyj kurwa tchórze, yo! Śnieg padał zawsze, odkąd pamiętam W tej martwej ciszy, bez celu się pałętam Szwędam, szukam sadów na śniegu W tym mrożnej krainie, bez jasnych reguł Dobijam do brzegu, zjeżdżamy z promu Do innej mentalności, z dala od domu Tyle kilometrów sytuacji nowych twarzy Historia płynąca z moich tatuaży To mapa duszy, czuję się w kucie jak w domu Ta, nie mów o tym nikomu, że dolina moja Over the top, z stałą, tu 20. Dolina, ciszy leży gdzieś na południu Miałem tam jechać, pamiętam w grudniu Miałem, ale śnieg pokrzyżował plany Wróciłem do domu, samotno oszukany Dolina, ciszy leży gdzieś na południu Miałem tam jechać, pamiętam w grudniu Miałem, ale śnieg pokrzyżował mi plany Wróciłem do domu, samotno oszukany Tą śniegu I grubego lodu było wejście do ogrodu Trzymając się wschodu lecisz, prosto prostota do paszy smoka, który odbezpiecza policyjnego glocka I chuj, znowu śnieg, drzwi są szerzone A ty nie masz nic, na swoją obronę Słońce wydzielane, jak front w Albanii Żyłem trzy lata, w Piemącie i Toskanii Ubrani słowa, chronimy się od zimna Temperatura świata robi się przeciwna Naiwna jak dziecko, patrzone w mamę Czuję, że się zmieniło i Kurwa debiut sylwestra on Rok 81 jeden nocny aż ja kurwa Nie pamiętasz dziwko? To ten film, bo to jest kurwa klasyka ty. Dolina, ciszy Dobra zostaw, zostaw Zabyć refren, sorry kurwa sorry Teraz powinien być refren, jo Dolina, ciszy, leży gdzieś na południu ale śnieg pokrzyżował mi plany wróciłem do domu samotno szukany dolina ciszy leży gdzieś na południu miałem tam jechać pamięcia w grudniu miałem ale śnieg pokrzyżował mi plany wróciłem do domu samotno szukany kraina lodu duma narodu staję przed życiem nie pamiętam kodu by wejść po prostu zrobisz ten krok nie czekać aż przeleci kolejny rok zima Depresja, agresja, presja, sesja Ponoć recesja, chuj I tak, nie dojdziesz tu do ładu Wyrzucony karnie, z tego pokładu Zbieram się do kupy, bo król jest nagi Wszystko doprawione, szczyptą czarnej magii Tej do linie, życie jakąś płynie Czasem szczęście po prostu się nawinie yeah, yeah, yeah. I patrzę nagrywanie yeah, yeah. Ta już kurwa lecę yeah, yeah, yeah. Lecę z tym kurwa beatem. Jak kurwa skinheadzi kurwa z mrzinem Golina, ciszy, leży gdzieś na południu Miałem tam jechać, pamiętam w grudniu, ale pociąg Nie dojechał do Karpacza, na głatach spawacza Czy ty kurwa wiesz co to oznacza? Miałem tam jechać, pamiętam w grudniu Miałem tam jechać, ale w grudniu śnieg Pokrzyżało mi plany, wróciłem do domu Bez portmonecki